Witajcie! Przed chwilą usłyszeliście mój taki pierwszy jingle Będzie on się pojawił przy najbliższych następnych nagraniach. Dzisiaj zajmę się tematem strony internetowej, czyli być w sieci. Można powiedzieć, że jest takie hasło, być w sieci to podstawa. Za chwilę przejdę do 11 punktów, które przygotowałem i mam je przed swoimi oczyma. 11 punktów e, wytycznych, które zadecydują o tym, czy firma, mała firma lub mikrofirma, bo o tych firmach generalnie będę teraz mówił, e, będzie skutecznie funkcjonować w internecie i czy komunikacja, którą w, w e-sieci e, przygotowała dana firma, będzie e, miała jakieś swoje korzyści. Zaczynając od samego początku listy, pierwszy punkt przytoczę przed chwilą wypowiedziane zdanie. Być w sieci to podstawa. Oczywiście dla mnie jest to totalna bzdura. Nie ma nic gorszego niż być w sieci, w internecie, ale być niewidocznym. No i ja przyznam, że tysiące firm w Polsce są w sieci, mają piękne strony, często zaprojektowane przez wspaniałych grafików, ale niestety są to tylko piękne strony. To tak samo jakbyśmy mieli pięknie ulukrowanego, polukrowanego pączka, wspaniałego polskiego pączka, ale niestety wyrzuconego do kosza. Czyli tam, gdzie nikt go nie znajdzie, prawda? Właśnie. A już tym bardziej nie chciałbym później takiego pączka jeść. I tak samo jest ze stroną internetową, która wisi przez lat 5. No i nagle nasi klienci wchodzą, gdzieś cudem znaleźli tą stronę po 5 latach, nagle udało się ją wyszukać w wyszukiwarce Google i co się okazuje? No, że ta strona jest tak tragicznie wykonana, że generalnie z niej wychodzimy i już mamy wyrobione zdanie o naszym, naszej firmie. <śmiech> tak to niestety bywa. Punkt drugi. Mam tu takie hasło rzucone. Synergia. Chodzi o to, aby strona internetowa była spójna z naszym całym marketingiem. Czyli jeśli mamy jakieś ulotki, Mamy wizytówki, papier firmowy, kalendarzyki, yy, jakieś billboardy gdzieś wstawiamy, banery, wysyłamy koperty, różne faktury. Ważne jest, aby na wszelkich materiałach drukowanych pojawił się adres naszej strony internetowej. To jest bardzo ważne. Wiele firm yy, tak naprawdę podchodzi do tego, że tak, jest to oczywiste, ale niestety zdarza się, że w ogóle tego adresu nie podają uznając, że no to jest normalne, że to każdy znajdzie. No Problem pojawia się wtedy, gdy nie jesteśmy dobrze wypozycjonowani w wyszukiwarce Google. No Wtedy to nas nikt nie znajdzie. Trzeci punkt to cele. Czy strona internetowa wykonana pięknie, cudownie, wrzucona do internetu przez firmę XYZ z ulicy Kowalskiego e przynosi nam jakieś korzyści. Jeśli nie przygotujemy sobie listy celów, czyli nie określimy, co ma spełnić. I nie chodzi tutaj o cele takie jak no chcę dotrzeć do e, większej ilości klientów, e, chcę sprzedać e, więcej albo usług, albo produktów i generalnie chcę więcej zarabiać. No Są to bzdurne po prostu cele. Co to są za cele? To są tylko wymysły do jakichś e, no, szefów, którzy tak naprawdę nic nie wiedzą, co chcą z tego internetu. Tu chodzi o to, aby na przykład zadecydować i, i wskazać taki cel. Chcę w ciągu na przykład pięciu miesięcy mieć na przykład pół miliona wejścia na moją stronę internetową, czyli pół miliona osób z Wielkopolski w wieku takim i takim na przykład, korzystającym z na przykład komputerów o rozdzielczości takiej i takiej, i na przykład z tych 5 milionów chcę, aby zadzwoniło na przykład 10 tysięcy osób na mój numer telefonu, który podam na stronie w Kontakt, w zakładce Kontakt. To jest cel. To jest cel, który daje nam możliwość sprawdzenia później, czy to się udało, czy nie. Kolejnym celem jest na przykład, zakładając, że zadzwoni do nas 10 tysięcy załóżmy, że z tego 10% czyli 1000 osób ma kupić od nas na przykład nie wiem, koszulkę, trykotkę T-Shirt, którą będą sobie nosić. W związku z tym zakładając, że cena takiego, takiej koszulki będzie na przykład 25 zł, mamy zarobić w ciągu 5 miesięcy 25 tysięcy złotych, tak? I to jest konkretny cel. Wiemy, czego oczekujemy. A nie to, że chcemy mieć więcej klientów. No, Boże, no ludzie no z Japonii, z Afryki, z Singapuru i Bóg wie skąd, tak. To nie są cele. Także bardzo ważne, ważne jest przygotowanie sobie listy 3, 4, pięciu konkretnych celów tego, co chcemy osiągnąć. I dopiero gdy mamy te cele, możemy tak naprawdę opracować sposoby na ich realizację. Zanim tak naprawdę pojawią się cele, dobrze jest jeszcze raz przemyśleć grupę docelową. Bo wiele firm, które zaczynają w internecie i widzą mm -hmm, 15 milionów Polaków korzysta z internetu w Polsce. Fantastycznie! I od razu chcą docierać do wszystkich, do moherowych beretów, do księży, do diabłów, do biedaków, do wszystkich, po prostu. Tak, żeby każdy Kowalski kupił ich produkt i usługę. No żenujące, niestety. Gdy mamy określoną grupę docelową, wiemy jakich chcemy klientów, z jakiego miejsca, z jakiego miasta konkretnie, ilu klientów, czyli wiąże się to oczywiście z naszymi celami, możemy tak naprawdę dopiero wtedy projektować stronę internetową yy, i zlecić to jakiejś firmie. I najważniejsze w tym wszystkim to jest funkcjonalność, efekty, działanie takiej strony internetowej, a nie wygląd. Natomiast wygląd to tak czy siak jeden z bardzo ważnych, nie najważniejszych, ale bardzo ważnych elementów całej strony internetowej. Bo co nam po tym, że wejdziemy na stronę internetową, która będzie oferowała wspaniałe produkty, e za naprawdę dobrą cenę, ale na tej stronie cena będzie napisana gdzieś małym druczkiem po prawej stronie, szarym kolorem, szarym kolorem na białym tle. No nikt tej ceny być może nie zauważy i to jest właśnie zły projekt graficzny. Tak samo jeśli będzie złe menu i człowiek będzie się gubił na tej stronie internetowej, on z niej wyjdzie po prostu. Gdyż nie będzie zbudowane takie zaufanie między odwiedzającym a stroną internetową błaha rzecz, prawda? No właśnie, tylko wiele stron internetowych jest zaprojektowana w taki sposób, w szczególności tych mniejszych firm że coś takiego jak użyteczność to totalna innowacja, abstrakcja tak naprawdę, o tym trzeba pamiętać wygląd to pierwszy moment w którym możemy utrzymać naszego klienta, nie zachęcić, my go jeszcze nie zachęcimy my możemy jedynie odrzucić go bo wielu ludzi tak robi, wchodzi na stronę internetową i co się dzieje? No nic, no widzi złą stronę, widzi czcionki, migające, fruwające kurczaki, tak, na stronie sprzedającej załóżmy frytki, jakiś wstawiony gif pięknego gwiazdorka, który zasłania nam pół strony i nie widać tego, co jest tam najważniejsze. No wtedy taki klient patrzy i mówi no super, no dobra, to ja poszukam kolejnej. Tak to właśnie wygląda. Oczywiście ważne jest, aby była prosta domena i, i aby serwer, na którym będzie postawiona strona działał bez zarzutu, czyli po prostu drogi, bo tak naprawdę jeśli serwer jest drogi, to e, zazwyczaj jest on bardzo dobry, najlepiej w bardzo sprawdzonej firmie, tak abyśmy nie musieli się wstydzić, że nasza strona chodzi jak żółw, albo gorzej, nie chodzi i nikt nie może z niej dobrze korzystać. Tutaj nie ma miejsca na, na błędy, naprawdę. Druk może być taki, że mamy na przykład wydrukowane ulotki i odcień kolorów jest jakiś taki nie do końca, wzbutwiały czy coś. Spoko, spoko nikt nie wie, jaki to miał być kolor do końca. Natomiast jeśli ktoś wchodzi na stronę internetową i widzi, że tutaj ciężko chodzi, to on nie będzie tracił czasu. W internecie mamy parę sekund na to, aby użytkownika zachęcić. Jeśli on będzie czekał minutę na załadowanie się strony, no to zapomnij, że będzie czekał. To jest niemożliwe. Naprawdę musiałby być albo pijany, ale wtedy, no nie wiem, czy dobrze przeczyta Twoją ofertę i czy trafi do Twojej firmy, albo jakimś totalnym świrem. Strona powinna być również oparta na systemie CMS, tak aby autor, znaczy autor, administrator strony firma własnej strony mogła tą stroną zarządzać w każdy sposób, aby mogli decydować o tym co w danym momencie ma się zmienić wiadomo, dzisiaj wiele firm potrzebuje strony internetowe i e, osoby, które tworzą takie witryny internetowe często mają naprawdę wiele pracy i nie byłyby w stanie uzupełniać non stop stron klientów Czyli takich firm, które reklamują swoje produkty, usługi. Dlatego powstało coś takiego jak system CMS, dzięki któremu e Firmy mogą zarządzać własną treścią na stronie i w przypadku, gdy zmieniają się dane kontaktowe, numer telefonu został zmieniony, danej osobie w firmie, coś w ofercie wypadło albo doszło, zmieniła się cena, jeśli jest cennik na stronie, takie dane powinny być jak najszybciej zmienione. Nie ma nic gorszego niż próba dzwonienia do firmy i nie do się. Prawda? To irytujące. I już mamy w tym momencie pewne wahanie czy ta firma działa e, legalnie, czy, czy dobrze funkcjonuje, jeśli oczywiście jest to nowy klient i nie zna tej firmy, tak? znalazł ją oczywiście tylko i wyłącznie bezpośrednio w internecie. Nie ma również nic gorszego niż dzwonić do firmy, pytać się o ten, pro, o ten produkt, o ten e, samochód, który właśnie zobaczyłem na tej stronie internetowej. Bardzo mi się spodobał, jestem totalnie podekscytowany i ta cena jest fenomenalnie niska. A co się okazuje? Że zabrakło jednego zera. No i wtedy klient mówi, mm -hmm, dziękuję. I takie błędy się zdarzają niestety, bo to tylko zero, to jakaś liczba, to literówka, to przypadkowo e, usunięte akapity, które wyjaśniają na przykład jakieś e, e, drobne, ale ważne szczegóły decydujące o zrozumieniu całej treści. Dlatego system CMS pozwala firmom zarządzać własną stroną, i robić na niej to, co się im podoba, to co będzie najlepsze dla danej firmy w super szybkim tempie. Kolejna rzecz to własna poczta i sygnaturki, czyli podpisy w mailach. Jeśli firma ma swoje skrzynki w domenie, na przykład biuromaopa.moja-domena-moja-firma.pl to bardzo fajnie, wygląda to troszeczkę profesjonalnie i tak się w Polsce przyjęło, zresztą za granicą również. Natomiast nie ma nic gorszego niż wysyłać maile do własnych klientów lub odpowiadać im na nie i nie podpisywać się. Ja wiem, podpisują się wszyscy, ale te podpisy są banalne, są dziwne, śmieszne, typu PSDR, takie wyjęte z naszego prywatnego życia, jak piszemy do kolegów, do koleżanek, do znajomych czyli oczywiście pozdrawiam albo inne jakieś słowa. Powinna być ładnie przygotowana sygnaturka, tak zwana podpis, logo do tego jakieś informacje dodatkowe, link na przykład do specjalnej oferty, czyli zaznaczyć na przykład, możemy już tutaj możemy zrobić niespodziankę. Drogi kliencie, klikając albo wchodząc tutaj otrzymujesz ofertę tą, której nigdzie na stronie nie ma. Otrzymują ją tylko ci, do których wysyłamy maila na przykład. Taki klient czuje się już w pewien sposób wyróżniony, prawda? Można takim drobnym jednym zdaniem zdobyć klienta tak naprawdę. Wiem, niektórzy teraz powiedzą specjaliści od marketingu, że przesadzam, ale co by nie mówić, to jest właśnie siła perswazji, że czasami jedno proste, głupie zdanie zadecyduje o tym, iż ktoś czytając naszego maila wejdzie w takie miejsce, w którym naprawdę coś na niego zadziała. A tym bardziej nie jest to klient e, z pierwszy lepszy z brzegu, tylko klient, który już do nas napisał na przykład i my mu odpowiadamy. To właśnie jest e, kwestia poczty. Miło jest i sympatycznie, gdy dana firma wysyła nam co jakiś czas informacje o tym, co się dzieje w ich firmie, czyli czy osiągają jakieś sukcesy, e, czy dbają o swoich klientów, czy pokazują im, gdzie mają wystawy, gdzie się promują, jak się rozwijają, co nowego jest w ofercie. Czy wysyłają jakieś bardzo delikatne, ale również sympatyczne i ciepłe życzenia świąteczne dalej. Czy pamiętają po prostu o swoich klientach. To też totalnie błaha sprawa. Natomiast... Zawsze klienci są bardziej uśmiechnięci, gdy e, na przykład korzystają z usług dwóch firm e, na przykład prawnych i ta jedna z firm wysyła im co jakiś czas zazwyczaj jakieś kartki, jakieś e, upominki, e, pyta się jak funkcjonuje dana firma, e, czy ten klient ma jakieś problemy, czy wszystko w porządku. Czyli takie proste pytania, które mogą zdecydować o tym, że ta firma, która korzysta, ten klient, który korzysta z dwóch e, firm prawnych, po prostu będzie lubił tą firmę, która o niego dba, będzie bardziej czuł większą więź, będzie uważał, że ta firma jest taka bardziej w cudzysłowie ludzka, sympatyczna i to właśnie relacja między ludźmi skłoni takiego klienta do skorzystania tej firmy, która wykorzystuje wszelkie kanały komunikacji na najwyższym poziomie. Taki właśnie poziom powinny e, Mieć wszystkie firmy, które chcą być w internecie. Bez tego w internecie można naprawdę pogrzebać swoją, e, swoje sukcesy. Jeśli ktoś w internecie e, jest tylko po to, żeby być, bo inne firmy są, to naprawdę niech on lepiej się stamtąd e, zabiera jak najszybciej, bo mu się oberwie po prostu. Lepiej jest być w miejscu tam, gdzie jesteśmy dobrze, niż w pięciu miejscach i być słabym. To jest. To są takie trochę banały, ale naprawdę widzę, e, jak w moim, w moim życiu i, i w kontaktach z klientami, że wiele firm totalnie w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. Dlatego też jest ten e, tutaj poradnik w podcaście numer 4. Kolejna rzecz, 8 to pozycjonowanie i reklamowanie się w wyszukiwarce Google. Były takie badania przeprowadzone i takie analizy, jakie będą trendy. Za granicą to były te badania także przez polskie organizacje zajmujące się badaniem internetu. I generalnie wnioski z tych badań są takie, że w ciągu najbliższych 3-5 lat ponad połowa, jeśli dobrze pamiętam ze spotkania i konferencji ponad połowa wejść na naszą stronę internetową i w ogóle poszukiwania firm, klientów, usług będzie odbywała się poprzez wyszukiwarkę Google. No stety lub niestety, natomiast skoro takie są badania powiedzmy największych bossów i mózgów e, internetu, osób bardzo doświadczonych, no to trzeba się temu podporządkować i jak najszybciej zacząć korzystać z pozycjonowania i reklamowania się w wyszukiwarce Google. Dlatego, że jest to doskonały sposób na promocję, naprawdę bardzo efektywny i możemy zmierzyć tam po prostu praktycznie wszystko. Możemy sprawdzić skąd wchodzi dany użytkownik, jak długo był na danej, na naszej stronie internetowej, na której dokładnie pod stronie był, na której podstronie ile był czasu, że na przykład w zakładce Kontakt był minutę i możemy się domyśleć, że na przykład oglądał mapę dojazdu, lub wypisywał formularz wiadomości, który do nas wysłał. Możemy sprawdzić wszystko, ile osób w danym tygodniu weszło, ile jest nowych osób? Są to statystyki oczywiście, ile było kliknięć, skąd do nas doszli, z jakich stron internetowych, dzięki temu możemy sprawdzić, gdzie na innych stronach, jak nas opisują, jakie są o nas opinie, kto nas linkuje, kto nas poleca, gdzie, nas, gdzie o nas coś opisano, jakiś artykuł w internecie, to mnóstwo, naprawdę mnóstwo jest możliwości i tak samo jeśli chodzi o reklamę w internecie, płacimy tak naprawdę... W wyszukiwarce Google w, w programie Edwards płacimy za kliknięcie. Jeżeli e, naszą reklamę widzi tysiąc osób, a nikt w nią nie wejdzie, nie płacimy ani grosza, po prostu. Jeśli wejdzie dana osoba na naszą stronę, płacimy e, jakąś tam kwotę, na przykład 10 groszy za jedno kliknięcie. Ale wiemy już wtedy, że osoba, która na przykład szukała, e, nie wiem, wyciskarkę do e, do wyduszania pestek z wiśni, to jeśli będzie ktoś taki szukał e, takiego, takiego właśnie urządzenia, to już wiemy, że jak wpadnie na naszą stronę internetową poprzez tą reklamę i my zapłacimy za to, za to 10 groszy, to wiemy, że nie wpadnie do nas, byle jaki Kowalski przypadkowo. Nikt mu nie wcisnął tej naszej strony internetowej, tylko on tak naprawdę z radością będzie się cieszył, że on znalazł. On znalazł to, co chciał, tak? Wszedł na komputer, wpisał w wyszukiwarkę Google, wyciskarka pestek e, z. Wiśni i wchodzi, wypisał i znalazł, tak? Minęło, nie wiem, niespełna 30 sekund całego y, szukania i po wszystkim. Znalazł firmę, ok, patrzy ile to kosztuje, no i wysyła zapytanie i tak dalej. I mamy klienta za 10 groszy, rozumiecie to? Nie musimy wydawać tysiąca albo pięciu tysięcy złotych na jakiś baner przy ulicy wi wiejskiej, gdzie będą przejeżdżały tiry, e, samochody, garbusy, przechodziły konie i, i, i srały na drogę i potem nikt tam na nie przejdzie tak naprawdę. Mówię Wam, korzystajcie z internetu, jest to super narzędzie, e, najlepiej mierzalne, zresztą coraz więcej firm przechodzi do internetu i... Budżety przeznaczane na internet już przewyższyły w Polsce, na przykład budżety przeznaczane na, na radio. W Wielkiej Brytanii jest już tak, że telewizja zarabia mniej niż internet. No oczywiście jest to spowodowane tym, że internet jest tak jakby bez ograniczeń no ograniczy nas chyba ilość miejsca do postawienia serwerów, ale coś czuję, że na Księżycu również postawiam. Albo będą robić wielkie wieżowce, albo pod ziemią te serwery będą stawiać. No to, to tak naprawdę to nie jest ograniczenie. E, jedyne ograniczenie to chyba jak skończy nam się prąd, tak? I albo nie, będą, nie będzie ludzi, którzy będą zarządzać serwerami. No, ale to taka naprawdę abstrakcja. Tak jak, tak jak mówię, więc to już było 9 punktów, przechodząc do 10 punktu. E, społeczności, pliki audio, wideo i blogi. To jest bardzo delikatny temat, wspaniały, dający wiele możliwości, ale naprawdę może zaszkodzić każdej firmie, i największym, i najmniejszym. Otóż jeśli na przykład mamy klub dyskotekę jakąś i pokazujemy tam zdjęcia, dajemy możliwość komentowania to pojawia nam się coś takiego jak tzw. web 2.0, czyli yy, użytkownik nawiązuje relację z serwisem, może wyrazić swoje zdanie i tak samo inni użytkownicy mogą wyrazić swoje zdanie i nawiązać dyskusję. Zauważyłem, że niektóre firmy, które prowadzą kluby, dyskoteki, pozakładały swoje konta w różnych serwisach związanych z muzyką, czyli już pokazują się światu, natomiast nie wiem do końca, czy biorą pod uwagę to, że mogą zostać tam skrzywdzeni, mówiąc delikatnie. Może być tak, że jedna topa na dyskotece rozejdzie się po, powiedzmy, całym lokalnym lub wojewódzkim internecie, no i po sprawie, do klubu już nikt nie przyjdzie. Tak to właśnie jest, że w internecie wszystko się roz, rozchodzi w mgnieniu oka. Natomiast korzystanie z tego w dobry, przemyślany sposób to jak najbardziej e, dobry kierunek, który może nam znowu zgromadzić kolejnych klientów. Czyli na przykład własna, własna strona na e, Facebooku, e, do której mogą dodawać się jako fani różni użytkownicy i jakby wiązać się i utożsamiać na przykład z restauracją, do której często chodzą. Taka restauracja może na przykład wypisywać codziennie od rana, czyli wchodzi pracownik poprzez laptopa, który jest na ladzie w restauracji i wpisuje dzisiaj serwujemy to i to i tak jak wiemy wszyscy korzystają z różnych serwisów społecznościowych, taki na przykład wtedy użytkownik Facebooka widzi mm -hmm, dzisiaj pyszny makaron, mój ulubiony, ale kurczę, nie za 10 zł, tylko za 6. No to mówię, idę na makaron, 4 zeta zaoszczędzone, no to idę, tak? No i właśnie, i mamy już kolejnego klienta, dzięki temu, że wpisaliśmy jedno proste zdanie, tak? Nie musimy wywieszać e, pięciometrowego banera lub czegoś gdzieś tam e, obok restauracji, tak, żeby ktoś to zauważył, tylko wystarczy, że jesteśmy w internecie i automatycznie ludzie, którzy nas obserwują, rzucą ten link dalej, tak? Nie będą musieli dzwonić telefonem będąc w tym internecie do swoich znajomych i umawiać się i tracić kasę i mówić, cześć Ania, idziemy dzisiaj na makaron za 6 zł do restauracji pana Marka, tak? Nie, nie muszą tego robić. Wchodzą i wpisują na Facebooku na gadu gadu, poprzez inne komunikatory, czy to na naszej klasie, czy to w wiadomości na fotka.pl i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo możliwości. Komunikacja naprawdę na wysokim obszarze, że tak się wyrażę, nic, tylko z tego korzystać. Jednak aby z tego korzystać trzeba naprawdę się na tym znać, wiedzieć o co chodzi, spytać się specjalistów, na przykład mnie, <grytanie> mówiąc nieskromnie i wielu różnych osób, które korzystają z tych narzędzi i komunikacji. Warto jest, aby na stronie internetowej mieć coś takiego jak pliki audio, czyli nasze nagrania, tak jak na przykład teraz ja opowiadam coś o czymś, jak powinna wyglądać strona internetowa. Na przykład firma sprzeda o, oferująca, jak już wspominałem wcześniej, usługi prawne. Pr przydałby się na przykład jakiś, y jakieś nagranie, y w którym prawnicy, którzy doskonale zapewne mówią, opowiadają o jakichś swoich historiach, przeżyciach, o tym, dlaczego na przykład w ogóle prowadzą tą firmę, co lubią y w całym prawie, i, i co mogą zaprezentować i tak dalej. Wtedy już wiemy, że taki człowiek jest elokwentny, dobrze się wypowiada i dzięki wstawieniu głupiego, że tak powiem, pliku audio na naszą stronę internetową, gdzie każdy klient może sobie to odsłuchać. już być może zadecydujemy o tym, że wszystkie firmy w okolicy zostaną odrzucone przez tego klienta wszystkie firmy prawne, a będzie wybrana nasza, tak? Bo ten klient już usłyszał, usłyszał nas, czyli wie, czego się może spodziewać. Może oczywiście do każdego zadzwonić, natomiast tu widzi, że my się nie boimy, tak? My pokazujemy się w internecie, pokazujemy, e, znaczy pokazujemy, dajemy się usłyszeć, oni nas słyszą i już wierzą nam, bardziej nam ufają i być może właśnie wybiorą naszą firmę prawną. Tak to właśnie wygląda. Dlatego Warto korzystać z y, różnych technologii i tak samo jest z wideo. Nie ma nic lepszego niż na przykład e, opierając się na tej restauracji, gdzie załóżmy jest kilka firm e, w danym mieście, które ze sobą konkurują jakieś restauracje. <śmiech> w bliskim miejscu obok siebie, w centrum załóżmy albo na rynku nie ma nic lepszego niż no. szef kuchni lub wspaniała, piękna kelnerka, która na naszej stronie internetowej opowiada o jakichś ciekawych sytuacjach, o tym, co można e, zobaczyć w naszej restauracji czy tam kawiarni. Szef kuchni, który mówi jakie rzeczy potrafi przyrządzić, e, kilka ujęć z kuchni, jak podrzuca jakieś palące się mięso czy coś, jakieś bajery. W tym momencie również m, dzięki takiemu wideo możemy już zadecydować o tym, że klienci do nas przyjdą, a nie do pana Józefa, który prowadzi y, super wielką restaurację, ale która zapomniała o czymś takim jak jest internet. Jedyne co robi to na przykład roznosi ulotki i menu. No, Panowie i ludzie, drodzy, żenujące, no, to jest taka totalna podstawa i wszyscy powinni z niej korzystać, także zachęcam jak najbardziej. Można również korzystać z czegoś takiego jak blog, czyli pisać na przykład o tym, co się dzieje w naszej firmie, albo o różnych jakichś tam rzeczach, wydarzeniach, które są ciekawe i które mogą kogoś zainteresować. Natomiast... Gdy chcemy pisać blog, to musimy wiedzieć o jednym. Że jeśli będziemy pisać tam coś raz na tydzień, to błagam, nie zakładajmy tego bloga. Jest to totalnie bez sens. Blogi cechują się tym, że odbierane są coraz bardziej przez internautów na takiej zasadzie, że tam codziennie coś jest. Czyli na blog może sobie pozwolić na przykład klub piłkarski który codziennie, załóżmy, opisuje o tym, jaka drużyna co trenowała, kto ma kontuzję, gdzie byliśmy dzisiaj na spotkaniu, z kim graliśmy mecze, ile przeszło kibiców, o tym, że jest jakiś konkurs zorganizowany i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mowa o małym klubie, o jakiejś na przykład szkółce piłkarskiej duże kluby, no to raczej powinny mieć bardzo rozbudowane serwisy społeczności, super multimedialne, wielkie kolosy, które będą dostarczały wszystkiego, co dzisiaj w internecie można znaleźć, tak. I to tak ogółem pokrótce, co prawda wyszło mi tutaj już na zegarku 30 minut niespełna, ale najważniejsza rzecz, jedenasty punkt, to sprawa człowieka, który się tym wszystkim zajmie, o czym mówiłem. Jeśli dana firma nie ma takiej osoby i nie wybierze konkretnego człowieka do wykonywania tych wszystkich zadań, do dbania o komunikację z internautami, to lepiej niech tego wszystkiego, co wcześniej robiłem, niech tego nie robi. Bo nie ma nic gorszego niż rozpocząć w internecie swoje zabawy, swoje pokazywanie się w społecznościach, organizowanie konkursów na stronach, wysyłanie newslettera, a po dwóch, trzech miesiącach albo po pół roku ucichnąć. To jest yy, gwóźdź do trumny, bo wtedy widzimy, że mm -hmm, klienci widzą, nasza firma się zatrzymała. Koniec. Nic u nich nie słychać, czyli coś jest nie tak. Także jeśli, jeśli yy, chcemy rozpocząć yy, przygodę w internecie i wyglądać profesjonalnie, to musimy pamiętać o tym, że cofnąć już się nie wolno. Nie wolno, bo będzie to naprawdę złe w skutkach dla firmy, która założyła stronę internetową. To tak pokrótce, mówione praktycznie totalnie na spontanie. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresowało. Jeśli się komuś coś przydało, proszę bardzo, cieszę się, korzystaj, walcz i pochwal się w przyszłości w tym poście albo w ogóle na forum, albo napisz do mnie. Co Ci się udało uzyskać i, i jakie są z tego wszystkiego efekty, bo o to przecież chodzi. Nie chodzi o to, żeby być, bawić się i korzystać z tego wszystkiego, o czym opowiedziałem, tylko chodzi o to, aby mieć z tego konkretne pieniądze, zyski i profity na przyszłość, choćby w dobrej opinii o naszej firmie. Dziękuję Ci za uwagę i poświęcenie aż 31 minut. I do usłyszenia w następnych e, podcastach. Cześć.